To są informacje Polskiego Radia 24. Atak nożownika na Mazowszu. Napastnik ranił wójt gminy Stara Kornica. PiS wykluczył Łukasza Mejze z klubu. Poinformował o tym rzecznik partii. Sądny dzień dla szefowych dwóch resortów. Jutro w Sejmie głosowanie nad wotum nieufności. Minęła 19 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Atak nożownika na wójt gminy Stara Kornica na wschodzie Mazowsza. Lokalny nowy kurier podaje, że kobieta została ugodzona nożem w szyję i okolicy nerek. Informację o ataku potwierdził nam Bartłomiej Matejek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Do zdarzenia doszło w urzędzie gminy w Starej Kornicy, gdzie 42-latek zaatakował ostrym narzędziem wójt gminy. Ranna kobieta została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na miejscu udało się zatrzymać mężczyznę. Mężczyzna... W po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że jest trzeźwy. Życiu kobiety nic nie zagraża. Zaatakować miał ją pracownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prawo i Sprawiedliwość powinno wykluczyć Łukasza Mejze. dużo wcześniej, ocenia Piotr Strach z Polski 2050. O tym, że kontrowersyjny poseł przestał być członkiem klubu parlamentarnego poinformował dziś rzecznik PiS Rafał Bochenek, podkreślając, że mejza nigdy nie był członkiem partii. Oficjalny powód jego usunięcia z klubu nie został podany, ale decyzja zapadła niecałą dobę po wypowiedziach Łukasza Mejzy na temat chęci wzięcia udziału w gali freakfightowej.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 Przedsięwzięcia biznesowe. Poseł twierdził, że decyzję o wyjściu z klubu podjął po rozmowie z kierownictwem PiS w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny. Jak napisał w mediach społecznościowych, nie chce, aby przez jego decyzje polityczne i dotyczące działalności charytatywnej klub PiS stał się obiektem ataków. Jutro w Sejmie test jedności koalicji rządzącej. Pod głosowanie poddane zostaną wnioski opozycji o wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Henik-Kloski oraz ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Poseł PiS i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że obecna szefowa resortu zdrowia przez 9 miesięcy swojego urzędowania nie wprowadziła żadnych pozytywnych zmian dla pacjentów. Wydłużenie kolejek do diagnostyki obrazowej, do badań endoskopowych. Teraz propozycja obcięcia pieniędzy na leki dla seniorów, ograniczenie zabiegów usunięcia zaćmy, no, to są wszystko ruchy, które są zupełnie niezrozumiałe. Ja mam dane z Gdańska, ze szpitala uniwersyteckiego, gdzie dla przypadków pilnych, Konkretuje. dla tomografii komputerowej kolejki się wydłużyły o 5 miesięcy, a dla stabilnych o 7 miesięcy. Opozycja zarzuca minister cięcie kosztów w służbie zdrowia, które mają zmniejszyć dziurę budżetową w Narodowym Funduszu Zdrowia sięgającą 18 miliardów złotych. Andrzej Poczobut to bohater naszych czasów, mówi prezes Białoruskiego Domu w Warszawie Aleś Zarębiuk. Działacz mniejszości polskiej i dziennikarz spędził w białoruskim łagrze 5 lat. Wczoraj reżim w Mińsku wypuścił go w ramach wymiany więźniów. Aleś Zarębiuk zna Poczobuta od ponad 30 lat i jak mówi widać, że jest on w dobrej formie psychicznej mimo tortur. Nie udało się temu reżimowi z jego tysiącami strażników, służb jego złamać. Stosowali różne sposoby. Myślę, że Andrzej Poczobut jeszcze o tym wielokrotnie opowie. Wszyscy mówią, że jest w dobrym humorze i to pokazuje, że psychicznie im się to nie udało, że ten nasz reżim barbarzyński, okropny przegrał walkę z jednym Poczobutem. Oprócz Andrzeja Poczobuta do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gaweł, a także obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo reżim w Mińsku uwolnił dwóch Mołdawian. Polska przekazała natomiast Białorusi pięć osób. Przenosimy się jeszcze za ocean. Donald Trump będzie pierwszym żyjącym prezydentem USA, którego wizerunek trafi do paszportu. Departament Stanu wyda limitowaną serię dokumentów z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. I właśnie w tych rocznicowych paszportach znajdzie się portret i podpis Donalda Trumpa. Nad projektem przed jego ostatecznym zatwierdzeniem dyskutowano przez wiele miesięcy. Paszport z Donaldem Trumpem będzie wydawany tylko w Waszyngtonie. Wydrukowanych zostanie 30 tysięcy egzemplarzy. Jednocześnie trwają starania, by umieścić podpis obecnego prezydenta na wszystkich nowych amerykańskich banknotach, co stanowiłoby precedens w przypadku urzędującego by państwa. Tradycyjne banknoty zawierają bowiem autografy ministra finansów i skarbnika. Wizerunek Donalda Trumpa ma również znaleźć się na złotej monecie okolicznościowej dla uczczenia rocznicy powstania USA. O czym donosił nasz korespondent Jan Pachlowski. Dodajmy, że pod koniec grudnia słynna sala koncertowa Kennedy Center, decyzją prezydenta USA, zmieniła nazwę na Trump Kennedy Center. To były informacje polskiego Radia 24. Temperatura w nocy znów spadnie o kilka, kilkanaście stopni. Synoptycy prognozują znów przymrozki w całym kraju. Nieco cieplej będzie tylko nad samym morzem. Jutro z kolei może popadać na Subalszczyźnie, na pozostałym obszarze za oknami sporo chmur, ale zrobi się cieplej. Będzie średnio od 12 do 18 stopni. Mamy już 6 minut po godzinie 19, dzisiaj 29 dzień kwietnia, mamy środę i tego kwietnia coraz mniej, a maj coraz bliżej, no i chyba też coraz bliżej jest ocieplenie. Tego się trzymajmy drodzy słuchacze. Jesteśmy dzisiaj z Państwem w składzie Andrzej Abgarowicz, Rafał Roślik, Adam Brzeziński, a przed mikrofonem Maciej Wolny zaczynamy. Wieczór w Polskim Radiu 24. A startujemy zmianą klimatu i tym tematem, który już, o którym już Państwu opowiadałem, czyli mikroplastik. I o tym, że ten mikroplastik jest w, zas w zasadzie wszędzie, bo zanieczyszczone plastikiem są wody, gleba, ale też ludzki organizm. Takie badania dotyczące obecności mikroplastiku w wodach słodkich oraz jego przenikaniu do lądowych sieci pokarmowych przeprowadził rzecznik Młodzieżowej Rady Klimatycznej, łodzianin i biolog związany z Uniwersytetem Łódzkim, Jarosław Brodecki. I to będzie rozmowa właśnie o mikroplastiku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 Zróżnicowania tego zanieczyszczenia, tak samo przez to, jak zanieczyszczenie to jest zróżnicowane, to też trudno jest wynaleźć uniwersalną metodę ograniczania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 Padaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa Śląska XXL Picoq. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill Pan, Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. wiedział Janek jak nie kocha pranek. Aj po co za złotówkę kupiło ważanek? To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze.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 Minęła 19.30, Ewelina Kamińska Zapraszam. Andrzej Poczobut wychowując następne pokolenie Polaków na Białorusi zagraża reżimowi, dlatego tak trudno było go uwolnić. Tak trwające lata starania o wolność dla polsko-białoruskiego dziennikarza tłumaczy były ambasador Polski na Białorusi Mariusz Maszkiewicz. Działacz wyszedł na wolność jako jeden z więźniów podczas wczorajszej wymiany z Białorusią. Mariusz Maszkiewicz mówi, że jego uwolnienie nie oznacza jednak polepszenia relacji między Polską a władzami w Mińsku. Amerykanie próbują rozegrać Łukaszenkę. Łukaszenko liczy na jakieś korzyści związane z odwilżą, odmrożeniem sankcji, zgodą na eksport białoruski za granicę, niezbędne środki na funkcjonowanie tego reżimu. I ja bym to tylko w takim kontekście widział, a czytać to jako sygnał poprawy stosunków relacji, szczerze mówiąc, ja nie widzę takiej przestrzeni. Andrzej Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Przedsiębiorcy z Zakopanego przygotowują się na znajazd turystów. Przedłużony weekend pod Giewontem może spędzić ponad 100 tysięcy gości. Pod Tatrami Wolnych zostało około 30% miejsc noclegowych, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.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 Oslo, Bergen i Bruksela. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają trzy nowe kierunki z gdańskiego lotniska imienia Lecha Wałęsy. Dodatkowo jeden z samolotów polskiego przewoźnika będzie na stałe bazowany na gdańskim lotnisku. Połączenia na pewno będą popularne wśród norweskiej Polonii, zapewnia rzecznik polskich linii lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Jest to jedno z największych skupisk Polonii, jeżeli chodzi o, o Norwegię, czyli o Oslo i Bergen. Mamy tam również duży przemysł stoczniowy, mamy dużo relacji między tymi miastami. Także liczymy na ten ruch, ale również chcemy, aby to połączenie zaistniało wśród Norwegu. Pierwsze rejsy lotu do dwóch norweskich miast już za nami. Samoloty poleciały tam dziś rano i przed południem. I tym akcentem dziękuję Państwu za wspólnie spędzony popołudniowy dyżur. Kolejne informacje za pół godziny przedstawi je Kamil Olak. Zapraszam w jego imieniu. Wieczór w Polskim Radiu 24. A mamy już 33 minuty po godzinie 19. Serwis informacyjny za nami. Wcześniej też bardzo ciekawa rozmowa dotycząca mikroplastiku. No to zatem, co przed nami? Obiecałem Państwu, że będzie o sezonie grillowym i też tak się dzieje, no bo rzeczywiście ten weekend majowy zapowiada się dość przyjemnie, jeżeli chodzi o temperatury. Więc część z Państwa pewnie będzie planowała rozpoczęcie takiego sezonu grillowego. Ja, nie oszukujmy się, sam bym chętnie takie zaproszenie na grilla przyjął, ale to będzie rozmowa Audycja nie o przyjemnościach, drodzy słuchacze, a o obawach, o których mówią lekarze, właśnie związanych z sezonem grillowym, no bo też ten sezon grillowy to początek, kiedy izby przyjęć pękają w szwach od osób z problemami gastrycznymi, niestety także poważnymi, takimi jak kłopoty z drogami żółciowymi i trzustką, a przed majowym weekendem warto pamiętać o kilku żelaznych zasadach związanych z takim długim biesiadowaniem. Samo zdrowie.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 albo tak zwane mikrozłogi. Jeżeli wykonujemy ultrasonografię i widzimy tam tak zwane błotko żółciowe, to boimy się najbardziej tego, że właśnie taki ciężkostrawny posiłek, jeszcze popity alkoholem i to czasami to, to ja nie mówię o ludziach, którzy piją yy, hektolitry. hektolitry. Czasami tak, szklanka, tak zwany tak, kieliszek, kieliszek. Yy, z ciężkostrawnym posiłkiem. To może wygenerować po prostu to, że te malusieńkie złogi przejdą dalej do drugiej żółciowych podrażnią trzustkę i my właśnie najbardziej boimy się ostrego zapalenia trzustki. Tak jak zawsze po Sylwestrze boimy się yy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 Błotko, tak. Takie my wtedy widzimy nie tyle złogi, to jest określenie nasze gastroenterologiczne, natomiast pacjenci mówią kamienie w pęcherzyku. Kamienie można zobaczyć bardzo ładnie w ultrasonografii. Natomiast czasami widzimy po prostu taki poziom zagęszczonej żółci. To się tak mówi trochę kolokwialnie, błotko żółciowe. Mówiąc o refluksie, wspominała Pani o tym bólu, który czasami może wyglądać właściwie jak zawał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 I'm not sure tak. Niestety ostre zapalenie trzustki to już jest choroba, która jest chorobą potencjalnie śmiertelną, y, więc my się boimy naj tego najbardziej, jeżeli chodzi o takie biesiadowanie tak zwane, y, które my uwielbiamy. To też nie jest tak, że, y, że po tej audycji pa państwo powinni powiedzieć, że Boże nie, to już ja nigdy więcej nie zjem nic grilla. Oczywiście, że grill może być też, y, jedzenie z grilla może być posiłkiem też zdrowym, tylko przygotowanie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 kajelit y, się zatrzymuje. Y, nie jesteśmy w stanie ani y, y, wypróżnić się. Y, mogą, mogą wystąpić nudności, wymioty. Czasami towarzyszy tym dolegliwością również gorączka.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 Dziękuję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 że pewne... Y, my lubimy pić drinki. Drinki robimy najczęściej, no wiadomo, albo z sokiem, albo z jakimś słodkim napojem. Pamiętajmy też o tym, że y, wiele z, y, z nas, wiele z osób jest, jest taka choroba, SIBO, czyli taki przerost bakteryjny jelit, na które akurat tego rodzaju posiłek działa dramatycznie źle. Czyli y, tam, gdzie jest dużo słodkiego, tam, gdzie jest dużo tych fermentujących różnego rodzaju y, składników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 a niektórzy sobie pomyślą i przypomną reklamy, zgodnie z którymi wystarczy taką jedną tableteczkę bez recepty i nasza wątroba pozwala nam no nie siadować bezkarnie zupełnie. Jeżeli by było tak prosto, to niestety nie, nie widzielibyśmy tylu pacjentów u nas w gabinetach, w poradniach. Nie ma tak, że jest jedna tabletka, która pomoże nam na wszystko. Po drugie trzeba pamiętać, że jednak podstawowe leki, jakieś rozkurczające Pacjent może wziąć sam, ale jeżeli powiedzmy drugi, trzeci dzień dolegliwości nie ustępują, taki pacjent powinien się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego co najmniej po to, żeby zobaczyć, czy nie ma właśnie jakichś powikłań dużo poważniejszych niż powiedzmy tak zwane zwykłe przejedzenie, które, które tam powoduje jakieś lekkie bóle brzucha. Czasami kończy się właśnie na konsultacji gastrologicznej, na wykonaniu pewnych badań podstawowych, na wykonaniu właśnie ultrasonografii po to, żeby zobaczyć, czy, czy nic się złego nie dzieje. I gdyby podsumowując, pani doktor miała, bo przecież nie chcemy mówić, nie róbcie no imprez, absolutnie nie, nie, nie, nie, nie przestańcie grillować. Gdyby pani doktor miała zaproponować coś, jak ten czas przy tym grillu spędzić zdrowo dla swojego organizmu z perspektywy gastroenterologa? Co, co na tym grillu by się znalazło? Co by tam trafiło? Na pewno warzywa i na pewno ryby. Ja bym proponowała, żeby troszeczkę zmienić, urozmaicić, prawda, tego grilla. Także warzywa, ryby i raczej mięso takie chudsze. I raczej jako ten dodatek to nie te, te sosy tłuste, tylko, tylko właśnie warzywa. Szanowni Państwo, oby ten czas był dla nas wszystkich miło spędzony i przede wszystkim zdrowy, nie przez